Sygnały Świata. Poznań, Wielkopolska. Rancho Maja. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Słubicach. To nowa organizacja, która za tydzień zaczyna swoją działalność. Anna Goldyn. Za tydzień robimy otwarcie naszego stowarzyszenia łącznie z ośrodkiem rehabilitacyjnym dla osób niepełnosprawnych. Czyli stowarzyszenie będzie mogło korzystać z środka, który powstał z naszego ramienia, czyli mojego i mojego męża. Stworzyliśmy ośrodek dla osób niepełnosprawnych do rehabilitacji osób niepełnosprawnych, jak również pełnosprawnych. Mamy zwierzątka takie jak konie, osiołki, czyli konie do... Hipoterapii, osiołki do onoterapii, w niedługim czasie będziemy mieli również pieski do dogoterapii. Planujemy również zrobić terapię zajęciową dla osób niepełnosprawnych, jak również chcemy stworzyć taką ścieżkę, czyli orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słowo widzących. Planujemy tu zrobić taki plac integracyjny dla osób właśnie niepełnosprawnych i tu duży nacisk kładę na, na właśnie młodzież i na szkoły. No, z doświadczenia już wiem, że, że po prostu nie ma tej integracji. Osoby pełnosprawne, jak i dzieci e, boją się osób niepełnosprawnych. Ranczo Maja to nie nazwa przypadkowa. Nie, nie, nie, nie przypadkowa, ponieważ Mamy córeczkę niepełnosprawną, która uczy się w Owińskach. Maja straciła wzrok w grudniu 2004 roku w wypadku samochodowym. W tej chwili chodzi do szkoły w Owińskach. W tej chwili chodzi do szkoły w Owińskach. Do tej pory uczyła się w szkole masowej w Słowicach, natomiast no od tego roku chodzi już do szkoły w Owińskach i... I, I tam czuję się bardzo dobrze i również mamy zaproszoną całą szkołę na nasze otwarcie. Wszystkie dzieci, jak również zespół Dzieci Papy, w którym śpiewa moje dziecko, czyli Maja. Mamy zaproszonych jeszcze y, kilka zespołów już dzieci pełnosprawnych, jak i y, mamy zaproszonego wokalisty Armanda Perykietko, którego na pewno Państwo znacie, jako niewidomego śpiewaka. Tańczmy razem, tańczmy Gdy muzyka jeszcze gra Sił mi ledwie starczy Ale odejść to nie ja Twarz za maską błazna chowam Już nie pierwszy raz Tańczmy póki trwate I to wszystko 31 maja w, 31 maja, tak. w niedzielę za tydzień w Słubicach. w Słubicach przy ulicy Nocznickiego 36. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych będzie miało swoje otwarcie, tak. na które zapraszamy dziś wszystkich niewidomych z ziemi lubuskiej, z Wielkopolski, z Poznania, którzy zechcieliby przyjechać, zobaczyć, zabawić się może trochę, potańczyć też. To otwarcie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Subicach 31 maja w niedzielę. Będą również konie, kucyki, wszystko to będzie dostępne dla osób niepełnosprawnych w tą tak. niedzielę? Tak, tak, tak będzie dostępne. Mamy już zatrudnionego pana, który jest hipoterapeutą, który zajmuje się rehabilitacją osób niepełnosprawnych, więc on już będzie miał taką pieczę nad tym wszystkim, żeby nikomu się nic nie stało. Oczywiście ma swoich y, asystentów, którzy mu tam pomagają. Także opieka medyczna i, i taka fachowa pomoc, no jeżeli ktoś będzie miał ochotę skorzystać, to oczywiście jest to wszystko bezpłatnie, więc każdy może po prostu przyjść czy przyjechać i, i skorzystać z tego. Anna Goldyn, Rancho Maja, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Subicach. Tak jest. Posiadamy już stronę internetową www.ranchomaja.pl Na której jest cały program otwarty. Zapraszamy serdecznie. jeszcze Naszą łódź, wiat, lecił, to łódź dość mańczmy, ma. póki trwa ten póki trwa. Ten Tańczmy, póki dzieci. Leci jak wiosenny pierwszy deszcz, żeby z niego coś zostało, choćby jakiś lat. Tańczmy, W poniedziałek w bibliotece książki mówionej można było obejrzeć urządzenia do odtwarzania cyfrowych książek mówionych. Mikołaj Rotnicki. Co to były za urządzenia? To był czytak, nowy czytak, czytak plus i czytak dwa. Urządzenia do czytu cyfrowej książki mówionej. Urządzenia dosyć podobne do tych, które są w tej chwili też na rynku. Podobny jest Elektor, podobny jest Victor Stream. O, coraz więcej tych urządzeń się pojawia na rynku i no, konkurują ze sobą i sądzę, że Każde z nich ma jakieś swoje cechy, wady, zalety. Na przykład czytak odtwarza przede wszystkim ten format czytaka, no, który niestety na dzień dzisiejszy jest formatem zamkniętym. A mamy jeszcze urządzenia typu... Elektor czy y, Victor Stream, które o wiele lepiej radzą sobie, w szczególności Victor Stream, radzi sobie z y, książkami Daisy, gdzie mamy tą pełną nawigację. Wiele osób, które słyszę o urządzeniach do cyfrowych książek mówionych zastanawia się, w czym jest problem, jaki jest problem tutaj, bo otrzymuję jakąś książkę nagraną na srebrnym krążku i mówią, dlaczego nie mogę tej książki odtworzyć. Ja sądzę, że problem przede wszystkim jest w mnogości tych formatów, bo mamy format czytaka. czy taka, Mamy format DAISY, mamy format MP3, mamy jeszcze formaty plików tekstowych, to jest kolejny format, który nam wchodzi w te urządzenia w tej chwili, ponieważ każde z tych urządzeń, zarówno Victor Stream, jak i Czytak, jak i Elektor są wyposażone w syntezator mowy, którym możemy w tej chwili już czytać pliki nieczytane przez lektora, wcześniej nagrane, a wrzucić te pliki tekstowe do tych urządzeń i przeczytać je wbudowanym syntezatorem mowy w języku polskim we wszystkich tych trzech urządzeniach. Także to jest kolejny format, który powoduje, że tych formatów jest coraz więcej i Taki podstawowy użytkownik, który pierwszy raz styka się z tymi y, urządzeniami, ma prawo być zagubiony. Niektórym osobom wydaje się, że jak mają srebrny krążek, wożą to do odtwarzacza kompaktowego i powinno im to czytać, odtwarzać i już mają problem rozwiązany. Tak, tylko wtedy, jeżeli jest to płyta tak zwana CD-audio. Natomiast jeżeli mamy y, na tej płycie nagrane pliki MP3... Pomimo tego, że coraz więcej takich zestawów typu wieża, mini wieża zaczyna odtwarzać tempo 3, no jednak jest to problematyczny format, w szczególności dla osób starszych, które no nie są jeszcze do tego przyzwyczajone. I dlatego wymyślono, czy taka i elektora? Po części sądzę, że tak. Natomiast wydaje mi się, że te urządzenia, mnogość w sumie funkcji, które one oferują, powinny zadowolić każdą z grup, zarówno tych zaawansowanych użytkowników, którzy sięgną no, na przykład po Victora Stream, jak i użytkowników, którzy no, liczą na prostsze urządzenie, czyli na przykład czytak. Jeszcze mamy Daisy, czyli ten y, format, który moim zdaniem powinien być standardem obecnie. To jest standard, który przywieziono z Ameryki. Przywieziono z Ameryki, tak na marginesie, to będąc cicą się wywodzi ze Szwecji, ale staje się to światowym standardem. I ten Dla osób niewidomych. Tak, jest to standard przede wszystkim dla osób niewidomych. Ogólnie, nawet rzecz biorąc, mówi się o osobach mających problemy z czytaniem czy dostępem do druku. Czyli tutaj oprócz osób niewidomych, nie tylko te osoby z tego formatu korzystają, ale również osoby, które mają dysleksję, mają problemy w ogóle po prostu z czytaniem. Także ten format DAISY na świecie jest standardem i moim zdaniem w Polsce też powinien być standardem i powinien być szeroko promowany. Format, czyli to jest sposób zapisu, a nie nośnik, bo nośnikiem jest karta, może być płyta, może być inne jeszcze jakieś małe urządzenie, natomiast format, czyli to jest sposób zapisania. Tak, to jest ważne, że czymś innym jest nośnik, czyli tak jak wspomniałeś, płyta CD, kaseta magnetofonowa czy karta pamięci to są nośniki. Natomiast MP3, DAISY, format tekstowy czy czytak to są formaty zapisu i te dwie rzeczy trzeba y, tutaj wyraźnie rozróżnić. W bibliotece książki mówionej w Poznaniu przy ulicy Mielżyńskiego 27 przez 29 są książki w formacie czytaka, w formacie DAISY, no i również na kasetach magnetofonowych jeszcze możemy wypożyczać. Co zdominuje książkę mówioną? Ja sądzę, że ze względu na otwartość standardu i prostotę to sądzę, że w pierwszej kolejności powinien być to po prostu zwykła MP3, gdzie rozdziały na przykład mamy podzielone po prostu poszczególnymi plikami i taką nawigację można zaproponować w przypadku formatu MP3. Natomiast docelowo chciałbym, i aby również środowisko niewidomych, słabowidzących też miało wpływ na to, aby standardem stał się standard DAISY. Z tego względu, że oprócz tego zapisu wygodnego, ponieważ możemy korzystać zarówno z książek pełnych DAISY, czyli takich czytanych przez lektora, jak i takich, który częściowo tekst możemy wyświetlać na ekranie, mamy do dyspozycji tą pełną nawigację, czyli po rozdziałach, rozdziałach, stronach, podstronach, tekstach pobocznych, przypisach itd. To oferuje nam format DAISY, który jest formatem nowoczesnym i światowym standardem. Gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości, pytania, może zgłosić się do biblioteki w każdą środę po godzinie 17 do godziny 19. Mikołaj Rotnicki i Mariusz Koczorowski dyżurujecie tam, pomagacie w wyborze, w wyjaśnieniu wielu wątpliwości, a zwłaszcza teraz, kiedy jest realizowany program Komputer dla Homera. Tak, mamy mnóstwo zapytań, zarówno telefonicznych, jak i mnóstwo osób do nas w tym okresie przychodzi. Przypominam, od 4 maja do 5 czerwca można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu Komputer dla Homera. Nie tylko na urządzenia do odtwarzania cyfrowych książek mówionych, bo ta oferta jest proponowana dla wszystkich niewidomych i słabowidzących, niezależnie czy pracują, czy mają określony wiek. Ale również w sprawach związanych z komputerami. Tak, w sprawach związanych z komputerami, czyli programy powiększające, udźwiękawiające, monitory brajlowskie. O tych rzeczach można się po prostu dowiedzieć. Jak wypełnić taki wniosek, o co można się starać, jak najlepiej to zrobić tak, aby w sierpniu PFRON podjął możliwie optymalną decyzję dla danej osoby. Mikołaj Rotnicki, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Na stronach internetowych Radia Merkury znajdziecie Państwo to wydanie sygnału świata już w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień w niedzielę o 8.35, irena Goszczyńska i Jerzy łączny, do usłyszenia. Zapamiętaj, 83 24 324 telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokował 8324 324 czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21 8 324 324